Minęła siódma. Dwójka. Jesteś na miejscu. Grzegorz Małecki. A my witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitz, Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej. Poranek dwójki. Dziś jest środa 8 kwietnia, 98 dzień roku. Słońce w znaku Barana zajdzie o 19.21. Dzień będzie trwał 13 godzin i 25 minut. Cezaryna, Dionizy, January, Julia oraz Radosław to dzisiejsi salonizanci, którym składamy najlepsze życzenia. Ze świąt nietypowych dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów, ustanowiony podczas kongresu Międzynarodowego Związku Romów w 1910. W 1990 roku w Jadwisinie koło Serocka i to wszystko było pod patronatem UNESCO. Dziś także Dzień Miłośników ZOO. Okazja, by przypomnieć o roli ogrodów zoologicznych w ochronie zagrożonych gatunków i prowadzeniu programów hodowlanych. A w poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry Państwu. Resort Kultury jest zainteresowany przejęciem najsłynniejszego pustostanu w Warszawie, czyli kamienicy z napisem Cały naród buduje swoją stolicę na Nowym Świecie. Ministra Marta Cienkowska chce, by budynek był zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury.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 Hasło Cały Naród Buduje Swoją Stolicę symbolizujące powojenną odbudowę Warszawy znajduje się na elewacji kamienicy przy Nowym Świecie 15 przez 17. W czasie wojny budynek został zniszczony i odbudowany na przełomie lat 40. i 50. Obecnie to pustostan, ale przez 70 lat kamienica była siedzibą najstarszego w Warszawie Empiku. W 2022 roku budynek wpisano do rejestru zabytków. Tymczasem w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie zostanie udostępniona wystawa, na której prezentowany będzie skarb złożony z ponad tysiąca monet odnalezionych przed siedmioma laty w kościele w Barczewie. W 2019 roku pod posadzką świątyni archeolodzy odkryli gliniany kubek po brzegi wypełniony monetami. Pieniądze były też ułożone wokół naczynia znalezisko trafiło do opracowania, a potem było prezentowane w krypcie w barczewskim kościele. Dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, ksiądz dr Zbigniew Czernik poinformował, że wkrótce skarb będzie prezentowany w tej placówce. Pokażemy i pucharek, w którym znajdowały się pieniądze i monety. Na wystawie znajdą się również inne artefakty odnalezione podczas prac archeologicznych i konserwatorskich przeprowadzanych w warmińskich kościołach. Okoliczność Ukrycia kubka z monetami pod podłogą w prezbiterium kościoła nie są znane. Jednak jego zawartość wskazuje, że powstał w latach 20. XVII wieku. Przypuszczać należy, że monety są kasą kościelną. Wskazują na to drobne nominały obecne w tym znalezisku. Wokół kopalni Wujek w Katowicach powstaną mieszkania, punkty handlowe i placówki kulturalne. Miasto zaprezentowało zwycięski projekt zagospodarowania terenów pokopalnianych. Prezydent Katowic Marcin Krupa zapewnia, że nie zabraknie też pozostałości po zakładzie.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 Wygląda nieźle, jest ładnie. A jak się panu podoba ten projekt? E, bardzo fajny. Jest, jest trochę taki niewyraźny na tym zdjęciu, ale wydaje mi się, że wart jest kontynuacji i zrobienia. Projekt zostanie przełożony na akt prawa miejscowego. Realizacja przedstawionego planu może zająć nawet kilkanaście lat. Jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki miejskiej w Europie, Wireless Festival w Londynie, nie odbędzie się. Wydarzenie zostało odwołane po tym, jak brytyjski rząd odmówił wjazdu do kraju jej głównej gwieździe. Kane West naraził się promowaniem treści nawiązujących do nazizmu.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 Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, poza granicami zachodnimi pojawią się przelotne opady deszczu, rano miejscami także deszczu ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 stopni na wybrzeżu, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 8 stopni w centrum i na południowym wschodzie, do 11 stopni na Zachodzie Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty z kierunków północnych i północno-zachodnich. W Karpatach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Reklana.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 Środowy poranek dwójki, prawie 9 minut po siódmej. No i od razu sięgamy po naszą płytę tygodnia. Tym bardziej, że to album Jerzy Maksymiuk, perfekcjonista, którym uświetniamy na naszej antenie jubileusz 90. urodzin Mistrza. No bez którego trudno wyobrazić sobie polską scenę muzyczną ostatnich 50 lat. Pianista, dyrygent, kompozytor, przekorny obserwator życia muzycznego. Swoją karierę rozpoczynał w latach 70. prowadząc założoną przez siebie polską orkiestrę kameralną. A nasza płyta tygodnia to album z utworami Kloda Debisiego, Ralfa Wąna Williamsa, Andrzeja Panównika, Wojciecha Kilara i samego Jerzego Maksymiuka w nagraniu orkiestry Sinfonia Warszawia pod batutą mistrza. I ten najnowszy krążek mogą u nas państwo zdobyć. Czekamy na zgłoszenia mailowe. Poranek Polskieradio.pl Nagrodą dodatkową jest dziś Płyta z muzyką kameralną Romana Palestra, no ale my sięgamy Oczywiście po album Jerzego Maksymiuka. trzeciej części koncertu na Skrzypce i Orkiestrę Smyczkową. Andrzeja Panównika grał Jakub Haufa z orkiestrą Symfonia Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, który już jutro świętować będzie jubileusz 90. urodzin. No a ten album y, można u nas zdobyć codziennie do soboty. Czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe poranek dwojkiatpolskieradio.pl 14 minut po siódmej. Poranek dwójki. A w tej godzinie naszego spotkania o najnowszych serialach wartych uwagi opowie filmoznawca Maciej Kędziora. Będzie m.in. o drugim sezonie The Pit oraz zaskakująco brawurowym Bait. Nie zabraknie rekomendacji kulturalnych wiolonczelistki i kompozytorki do Brawy Czocher. Dzisiaj dla odmiany chciałabym polecić Państwu ulicę. A wspólnie z Magdą Mikołajczuk już za chwilę zajrzymy do środowych gazet i tygodników, a po ósmej opowiemy o ochronie najważniejszych produkcji polskiego dziedzictwa filmowego ostatniego stulecia. Takich badań tak naprawdę poza Brytyjczykami jeszcze na świecie nikt nie prowadzi, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo innowacyjne działanie. Będziemy tutaj współpracować z różnymi materiałuznawcami, fizykami, chemikami, którzy będą pomagali nam no, znaleźć rozwiązania tego, jak przeciwdziałać degradacji taśmy filmowej. W trzeciej godzinie zaprosimy też Państwa na Festiwal Kultury Kurdyjskiej, który już niebawem rozpocznie się w Warszawie. Allegro Assai ze słynnego koncertu wiolonczelowego Adur Karla Filipa Emanuela Bacha grał francuski muzyk Jean guyen Keiras z Ensemble Resonance pod kierunkiem Ricarda Minasiego. 20 minut po siódmej. Przegląd klasy. W studiu pojawiła się już Magda Mikołajczuk. Witaj. Dzień dobry. Dzień Oczy dobry Państwu. Oczy oczywiście z dzisiejszymi gazetami. No i zaraz dowiemy się, co dziś ciekawego w I tygodnikami. Prasie. Zaczynam od Tygodnika Powszechnego, a tam y tekst Wojciecha Bonowicza o zmarłym niedawno pisarzu Wiesławie Myśliwskim. Wojciech Bonowicz znał się na literaturze, na twórczości Wiesława Myśliwskiego i znał Wiesława Myśliwskiego, przyjaźnił się z nim i pisze tak. Kto to jest wielki pisarz? Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, to ktoś, kto potrafi nauczyć ludzi czytać. Wiesław Myśliwski był kimś takim. Po śmierci Wiesława Myśliwskiego w internecie zaroiło się od wspomnień, wyrazów żalu i wdzięczności, a także cytatów z jego dzieł i wywiadów. Pisano o tym, że był gigantem polskiej i światowej literatury, pisarzem przez duże P, jednym z najważniejszych, jakich mieliśmy. Ale też, że był pisarzem ważnym osobiście dla wspominających. Także tych, którzy znali go jedynie z lektur czy audycji telewizyjnych. Wiele osób wskazywało konkretne książki w dorobku Myśliwskiego, które stały się ich książkami. Mam wrażenie, że dawno już żadnego twórcy czy twórczyni nie żegnano e, w ten sposób. Myśliwski doskonale zdawał sobie sprawę, że jest autorytetem dla wielu. Kiedy przemawiał na spotkaniach, na sali panowała przejmująca cisza. Mówił powoli, z pauzami, tak, żeby słuchający mieli czas zapamiętać i przemyśleć to, co usłyszeli. Zawsze starał się też, aby między opiniami, które już wcześniej wypowiadał, pojawiła się jakaś nowa obserwacja czy nowe sformułowanie. Ja tylko Państwu fragmenty tego długiego, dosyć i bardzo ciekawego tekstu prezentuję. Na przykład, że pisarz nie chciał być postrzegany jako reprezentant nurtu chłopskiego. Nigdy się od świata polskiej wsi i od kultury chłopskiej nie odcinał, przeciwnie, ale nie chciał, żeby przez to skojarzenie zatarł się uniwersalny wymiar jego pisarstwa. To tak od siebie dodam, że rzeczywiście w tych informacjach po śmierci Wiesława Myśliwskiego ten nurt chłopski się pojawiał właściwie przy każdej informacji i, i też zawsze się z, zrzymałam, kiedy to słyszałam, bo, bo, bo tak jak pisze Wojciech Bonowicz, to było włożenie Wiesława Mśliwskiego w jakąś szufladkę. No jedno zapominanie jedno o tak. tak i, I też podkreślano, że był laureatem, dwu, dwukrotnym laureatem nagrody Nadnika. NIKE, podczas gdy tych nagród, jakie otrzymał w Polsce i za granicą, było całe mnóstwo jeszcze fragment o spotkaniach z czytelnikami. Myśliwskiego zagraniczne sukcesy jego utworów bardzo cieszyły. Przyszły późno, to prawda, nie mógł już jeździć, żeby promować swoje książki, ale z uwagą nasłuchiwał jakie będą recenzje i z dumą wspominał, że w Turcji znowu któryś z tytułów dodrukowano albo, że w Holandii znalazł się czytelnik tak zachwycony jego powieściami, że zapisał mu w spadku dom. Sukcesy za granicą upewniały go, że to, co sobie zamierzył, zostało osiągnięte. Podobnie cieszył się kiedy odzywały się do niego czytelniczki bądź czytelnicy reprezentujący najmłodsze pokolenia. Czasem towarzyszyłem mu w publicznych spotkaniach i kiedy podpisywał książki zagadywałem stojących w kolejce. Było w tym coś niezwykle wzruszającego, że wiele z tych osób przychodziło z egzemplarzami, które nosiły na sobie ślady intensywnej lektury. Dla mnie Wiesław Myśliwski mógł być ojcem, dla wielu stojących w kolejce dziadkiem. A jednak odnajdowali coś swojego i w nagim sadzie jego debiutan Powieści napisanej blisko 60 lat temu i w ostatnim rozdaniu. Powieści może najbardziej współczesnej i jednocześnie, co kiedyś mi wyznał, najtrudniejszej ze wszystkich, jakie napisał. Nigdy nie zapomnę młodego chłopca, który prosząc o autograf przyznał, że pisarz jest dla niego kimś bliskim, bo on sam też wcześniej stracił ojca. Ani młodej dziewczyny, która chciała mieć autograf, autograf na wszystkich jego powieściach, bo wszystkie jej się podobały i nie umiała wybrać jednej. Bardzo piękne, mądre teksty. Wojciech Abonowicza w tygodniku powszechnym poświęconym Wiesławowi Myśliwskiemu. Malarz, który potrafił poruszyć tłumy, to jest tekst Anny Krajkowskiej w Gazecie Polskiej Codziennie. 8 kwietnia 1858 roku w Lwowie urodził się Jan Styka, artysta, który malował tak, jak dziś kręci się wielkie filmy historyczne. Jego panoramy były czymś więcej niż obrazami. Były widowiskiem, spektaklem, wydarzeniem. Tłumy przychodziły je oglądać jak dzisiejsze premiery kinowe. Dziś najbardziej znanym dziełem Jana Styki pisze Anna Krajkowska jest bez wątpienia panorama racławicka, którą artysta stworzył wspólnie z Wojciechem Kossakiem i grupą malarzy. Gigantyczny obraz przedstawiający zwycięstwo wojsk Tadeusza Kościuszki pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku przyciąga do Wrocławia tysiące widzów. W ubiegłym roku obejrzało go niemal pół miliona osób. Kolejne monumentalne dzieło Jana Styki to Golgota mierzące ponad 59 5 metrów długości i 13 metrów wysokości płótno, oprawione w ramy, uznawany jest za największy obraz o tematyce religijnej na świecie. Z powstaniem Golgoty wiąże się też znana anegdota. W ogromnej pracowni w Lwowie malarz, jak wspominali świadkowie, klękał po środku sali przy otwartych oknach i głośno modlił się o natchnienie. Przechodnie zatrzymywali się, zaglądali do środka, zbierał się tłum. Kiedy któregoś dnia styka opowiadał, że podczas malowania przemówił do niego sam Chrystus, Obecny przy tym Teodor Akcentowicz miał z lekkim uśmiechem dodać – tak, to prawda. Pan Jezus powiedział – ja nie styko, ty mnie nie maluj na kolanach. Tym nie maluj dobrze. Tekst o Janie Styce, tekst Anny Krajkowskiej w Gazecie Polskiej Codziennie. Oprócz panoramy Racławickiej, to była jeszcze panorama siedmiogrodzka, ale ten obraz przetrwał we fragmentach i też odnalezione i zidentyfikowane części znajdują się w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I jeszcze parę innych wartych uwagi. Jeszcze portrety. Portrety tak, były Paderewskiego i, i Pułaskiego. I jeszcze ilustracje do dzieł Sienkiewicza przecież. Też. No właśnie, bo to nie tak. tylko malarz, ale też ilustrator. Mhm. Dziękuję bardzo. Ponowne spotkanie z Magdą Mikołajczuk i tym, co ciekawego w dzisiejszej prasie już za niecałą godzinę. Na sonaty na flet, altówkę i harfę Claude'a Debussy'ego grali Ursula Holiger Harfa, Peter Lukas Graf Flet i Serge kolo Altówka. Środowy poranek dwójki minęła 7.32. Specjalizująca się w muzyce Kujaw i Pałuków trio Sfachy zostało w ostatnim czasie, zyskało rozgłos za sprawą wykonania utworów Pawła Lucewicza w najnowszej realizacji Znachora z 2023 roku. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza na koncert Źródła Pamięci wędrówkę do Krainy Ludowych Korzeni. NFM Orkiestra Leopoldinum postanowiła odbyć właśnie w towarzystwie nieocenionych znawczyń rodzimej twórczości zespołów z fachy oraz flecistki Katarzyny Gacek-Dudy, a także chóru chłopięcego NFM i chóru dziewczęcego NFM. W tej drodze wykonawców poprowadzi Radosław Lubachła, a jej ukoronowaniem będzie projekcja wideo fragmentów. Z filmu Znachor. Ten koncert w przyszłą niedzielę, 19 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten niedzielny wieczór. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22. Sometimes it's hard to be a woman Give him all your love to just one man You have bad times And he'll have good times Doing things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 just a man Miłajnet, jej najbardziej rozpoznawalny utwór Stand By Your Man, piosenka, która stała się jednym z symboli muzyki country, a to także ulubiona autorka głównego bohatera serialu Harry Hall. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Witaj. Dzień dobry. No i dziś przyglądamy się właśnie trzem serialom, które każdy na swój sposób próbują opowiedzieć współczesność. Przez instytucje, przez absurd, no i przez samotnego bohatera The Pit, Bait i Historia Harry'ego Hola. Trzy różne języki, trzy różne tempa, no ale wspólne pytanie o to, jak dziś buduje się napięcie i wiarygodność w serialu. Wiem, że jest Jesteś wielkim fanem serialu osadzonego w świecie instytucji, który buduje napięcie no, przez relacje i presję systemu. Gdyby ktoś trzy lata temu powiedział mi, że moim ulubionym serialem w obecnej telewizji będzie serial medyczny, prawdopodobnie głośno bym się zaśmiał i teraz bym żałował, bo faktycznie to, co zrobiło ze mną, depit, co zrobiło w ogóle ze współczesną telewizją, jest czymś niesamowitym. Depit, czyli serial, którego każdy sezon oddaje, każdy odcinek oddaje kolejną godzinę dyżuru w Pittsburgskim Szpitalu Uniwersyteckim na os. W ostrym dyżurze pod przewodnictwem Michaela Rabinowicza, granego przez Noa Wiley'ego. Noah Wiley oczywiście występował w ostrym dyżurze i z tego był znany. Tutaj jednak całkowicie inny serial medyczny niż to, do czego przywykliśmy. To nie ostry dyżur, to nie chirurdzy, to także nie doktor House. To serial, który rozciąga każdy wątek na przeróżne odcinki. Te wątki są kontynuowane, powracamy do pacjenta i pacjentek, poznajemy ich historię, a także odpowiadamy sobie na pytanie, co z jednej strony powoduje, że system amerykańskiej ochrony zdrowia jest tak bardzo rozwinięty, a co z drugiej go rani i go co, co go też tłumi. No to zwłaszcza wybrzmiewa w drugim sezonie, gdzie bardzo często mierzymy się z tym, że bohaterowie i bohaterki po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby móc się leczyć, i uciekają ze, ze szpitala w strachu przed potencjalnymi medycznymi długami. to jednak nie tylko historia Rabinowicza, który mierzy się ze stresem pourazowym na skutek pandemii koronawirusa, ale także kilkanaście wybitnych odkryć aktorskich, albowiem casting The Pit jest z jednej strony złożony z nieznanych wcześniej y, osób, ale z drugiej z absolutnych odkryć. Takim moim prywatnym odkryciem od dwóch sezonów jest Catherine Lanasa, wielokrotnie już nagradzana za rolę Dany, która jest szefową i przełożoną y, pielęgniarzy i pielęgniarek, zarządza nimi, ale jednocześnie walczy o to, żeby nie przekraczać godności personelu medycznego, albowiem to też duży problem ochrony, ochrony zdrowia, ta przemoc wobec personelu medycznego. The Pit potrafi w bardzo subtelny sposób wprowadzać problemy ideologiczne, polityczne, mierzyć się z wyzwaniami gospodarczymi i jednocześnie nigdy nie wybrzmiewać jako publicystyczny serial, a serial bardzo dogłębnie humanistyczny i to jest w nim piękne. Piękne jest w nim też to, że niepotrzebujemy że nie trywializuje śmierci, jak niekiedy czyniły to seriale medyczne, tylko z każdej tej śmierci każda ta śmierć porusza, każdy ten wątek porusza i, i jest to dogłębnie wzruszający, dogłębnie przemyślany serial i gdzieś z tej perspektywy wykładowo-dydaktycznej myślę, że to idealny serial, żeby uczyć się jak pisać scenariusze, albowiem o każdym bohaterze tutaj moglibyśmy Marcinie rozmawiać przynajmniej kilkoma hmm. akapitami dyskusji. A czy ten rodzaj narracji właśnie oparty na takim napięciu relacyjnym ma dziś większą siłę niż taka klasyczna akcja Wydaje mi się, że zdecydowanie, zwłaszcza, że i to rozmawiam z osobami, które też depity oglądają, to jest taki powrót do ewolucji starej telewizji. Wiadomo, że po rewolucji mhm. telewizyjnej po Breaking Bad mieliśmy trochę awangardy wprowadzone i to jest świetne, o, o awangardowych serialach zaraz będziemy rozmawiać o takich introspektywnych, ale powrót do takiej rzetelnej telewizji, gdzie mamy 15 tygodni z odcinkami, każdy z nich zaskakuje, każdy pogłębia relacje, jakoś buduje nam ten świat. Jest, jest to dogłębnie wzruszające i dogłębnie wyjątkowe. A czy ten drugi sezon, bo on właśnie od niedawna na ekranach telewizorów, czy on rozwija język serialu, czy raczej go powtarza? Wydaje mi się, że trudno oczywiście mieć ten, y, to poczucie zaskoczenia, albowiem wiem, mhm. wciąż opiera się na tej samej formule, ale jednocześnie byli w stanie twórcy znaleźć wątki, które nie wybrzmiały, trochę rozwinąć bohaterów, albowiem jak wiadomo jesteśmy prawie po roku, więc oni trochę dojrzali, trochę się zmienili, też dorośli jako lekarze i lekarki, y, ale przede wszystkim też mam wrażenie no, w Stanach Zjednoczonych pojawiło się wiele rzeczy do komentarza no, na czele z ogromną krytyką i zasłużeniem krytyką Ice, która też w serialu się pojawia. Drugi z nasz, druga z naszych propozycji to serial Bait. Zaskakujący, jak dla mnie, dynamiczny, balansujący między czarnym humorem a przesadą. I tutaj czasami nie, nie, nie wiemy, gdzie ten humor, w którą stronę w ogóle pójdzie. Też gra z konwencją, z tempem, momentami właśnie celowo przerysowane no ale przez to bardzo wyrazisty. Mam też poczucie, że najlepsza egzemplifikacja tak zwanego syndromu oszusta, czyli tego poczucia, że cały czas nie znajdujemy się w miejscu, w którym powinniśmy, że zaraz ktoś nas złapie za rękę i powie, że jesteśmy w złym miejscu, zobaczy, że, że wszystko jest jakąś wielką mistyfikacją. Mam wrażenie, że ten serial najlepiej sprzedaje się konceptem. Zresztą sam tytuł można przetłumaczyć jako zanęta, zarzutka i właśnie na tą zarzutkę złapałem się, gdy przeczytałem, że Riz Amet, czyli aktor nominowany do Oscara za świetną rolę w Sound of Metal wciela się w rolę aktora sza Latif'a, który trafia na casting do nowego Jamesa Bonda. Ten casting mu absolutnie nie wychodzi, natomiast Sza Latif sprytnie wychodzi przodem wytwórni, robią mu zdjęcia paparazzi, trafia na czołówki tabloidów, później musi mierzyć się z krytyką ze względu na jego pochodzenie etniczne, ale także na przykład z krytyką z, związaną z dziedzictwem, z Jamesem Bondem, albowiem Riz Ahmed w planie także swoje własne dziedzictwo jako Brytyjczyk pakistańskiego pochodzenia i to pakistańskie pochodzenie też będzie na różny sposób pokazywane w ogóle społeczność imigrancka czy, czy też Brytyjczyków pierwszego czy drugiego pokolenia i pięknie to ta tradycja również pakistańska na ek ekranie wybrzmiewa, różne drogi. Jest to serial, który idealnie także wplata humor i faktycznie, jak mówisz Marcin, jest tam wiele absurdu, wiele pewnych zwrotów akcji, ale jednocześnie uważam, że ten przesyt jest nam potrzebny, by nie był to kolejny, nie wiem, specjalista od niczego Aziza Ansariego, tylko wprowadza tutaj absolutnie swój własny język i ma też świetne koncepty, by tutaj zarzucić własną zarzutkę recenzencką, no to powiem, że głowa świni, która jest ważnym wątkiem tego serialu, mówi głosem Sir Patrika Stewarta. No właśnie, czy Bait jest tylko rozrywką, czy, czy jednak komentarzem do współczesności, jak tutaj te proporcje wyglądają? Tak jak wspomniałem, to paradoksalnie mi się bardzo rymuje z Depit tak jak Depit przetworzyło wątek serialu medycznego, tak tu mam poczucie, że to, co kiedyś byłoby zwykłym serialem komediowym, być może sitcomem, być może lekkim serialem komediowym, tutaj wywołuje w nas presję i o ile jeszcze pierwszy odcinek ogląda się z wielkim uśmiechem na twarzy, to z każdym w kolejnym ma się poczucie, że ten syndrom y, oszusta dotyka także nas, że wchodzimy w, jak, w, w jakiś niepokój, który trapi głównego bohatera. No końcówka jest już bardzo, y, wiąże się z intensyfikacją emocji i uczuć, z którymi bohater nie potrafi y, sobie radzić, więc wydaje mi się, że w tym zwłaszcza kontekście Bejd jest po prostu zaskakującym serialem, którego trudno zestawić z czymkolwiek innym i jest znoszony na barkach także wielką rolą y, Rizameda, ale też Gazaka czyli świetnego komedianta brytyjskiego, który wciela się w rolę kuzyna głównego bohatera, który zakłada muzułmańską aplikację do przewozu osób. I wszystkim ją poleca. Trzecia i ostatnia nasza propozycja, Harry Hall, to jest taka kryminalna opowieść oparta na znanym bohaterze, samotny, niejednoznaczny, taki trochę na granicy prawa, własnych słabości i tutaj mam wrażenie, że ciężar tego serialu spoczywa na, na takiej atmosferze i na tej głównej postaci. Y, tak, dodajmy oczywisty, być może dla części ze słuchających nas państwa szczegół, że to adaptacja prozy Ionesbo, y, y, konkretnie powieści Pentagram z cyklu o Harym Hyle, y, tutaj w roli Harego Helle Tobias Sontelman, no i faktycznie, tak jak wspomniałeś Marcinie, opowieść powiedziałbym też bardzo jednak tradycyjna, czyli opowieść o policjancie, który zmaga się z własnymi demonami w przypadku Harego to jest demon choroby alkoholowej, a także pewnej traumy, która, do której przy, przyłożył rękę przez, przez swoją chorobę, czyli śmierci policjanta w trakcie jednej z akcji. No i musi mierzyć się po pierwsze z grzechem wewnątrz norweskiej policji, albowiem jego, jeden z jego przyjaciół z, z pracy, który później staje się jego nemezis, prawdopodobnie współpracuje z gangami. Z drugiej strony w Oslo grasuje seryjny morderca i ma Mam poczucie, że tak jak zachwycałem się dzisiaj serialami, które wychodzą z woltą w gatunkach, to Harry'ego Hole lubię najbardziej, gdy pozostaje zwykłym kryminalnym serialem, albowiem są tam pewne wątki paranormalne, które już mnie w pewnym momencie zaczęły odrzucać. Nie, nie ukrywam. Natomiast gdy jest to klasyczna opowieść kryminalna, czyli Harry Hole jest detektywem, a nie przenosi się nagle jakoś mistycznie w wizjach i rozwiązuje w nich zagadki, tylko gdy po prostu wykonuje swoje śledztwo, to jest to serial ciekawy, plus spełnia to najważniejsze chyba kryterium, które stawiamy serialowi kryminalnemu, czyli po prostu chcemy poznać rozwiązanie zagadki, a jeśli w tym napięciu przez 9 odcinków serial jest nas w stanie utrzymać, to osiąga zakładam jakiś sukces. Ja tu się tak trochę zastanawiam przy tym serialu, na ile tu jeszcze mamy klasyczny kryminał, y a na ile to jest bardziej takie studium bohatera? Tak, to na pewno na pewno podchodzimy pod studium bohatera i Harry Hole faktycznie jest y, w centrum, no tylko być może ja próbuję ten serial sprzedać tym, co mi się bardziej, bardziej podobało, a bardziej mi się podobał jako klasyczny kryminał, niż gdy wgłębiał się w, w postać głównego bohatera. Na, natomiast mogę jeden na pewno komplement temu serialowi powiedzieć, jest zdecydowanie lepszy niż film Pierwszy Śnieg z Michaelem Fassbenderem, który niegdyś próbował już Harry'ego Hole na, na wielki ekran nam przenosić, ale... To też refleksja szersza telewizyjna, jako że spotykam się z Państwem co miesiąc. No obecnie tradycyjnie kwiecień i końcówka marca to pewna bessa telewizyjna, więc na Bezrybiu i Harry Hole świetnym serialem może być. <grychy> o trzech serialach wartych uwagi, które Państwu polecamy. The Pit, Bait i Harry Hole yy, opowiadał w poranku Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Finał 96. Symfonii D. Dur. Józefa Heidna grała orkiestrę Misécią du Louvre Grenoble pod dyrekcją samego Marka Minkowskiego. Środowy poranek, dwójki za 8 minut będzie ósma. Rekomendacje. Wiolączelistka i kompozytorka, czerpiąca zarówno z muzyki klasycznej, jak i z elementów z elektroniką i ambientem, tworzy także muzykę do spektakli teatralnych i instalacji muzycznych. Jednym słowem, dobrawa Czocher dzieli się w tym tygodniu z Państwem swoimi kulturalnymi fascynacjami. A o czym dziś? Dzisiaj dla odmiany chciałabym polecić Państwu ulicę, ulicę do zwiedzenia w Warszawie. Choć znam Warszawę bardzo dobrze i mieszkam w niej już od wielu lat, tej jednej ulicy nie znałam. Poznam ją niedawno, bardzo stara część Warszawy prawie niezbombardowana podczas wojny, dzięki czemu w ogóle cała Praga Północ ma bardzo specyficzną atmosferę. Dla mnie jest to atmosfera tej Warszawy, której no już nie można po drugiej stronie Wisły tak łatwo spotkać. Ulica Stalowa dla mnie ma właśnie ten wyjątkowy klimat, który sprawia, że czuję się jakbym wróciła do przedwojennej Warszawy. Budynki mają swój niepowtarzalny urok, Chciałam Państwu polecić tę ulice i jej wyjątkowy klimat i poczucie bycia turystą w swoim własnym mieście. Ulica Stalowa to dzisiejsza propozycja dobra wyczocher, która, dodam, tworzy także muzykę do spektakli teatralnych i instalacji muzycznych, m.in. do widowiska operowego Dark w reżyserii Krystiana Lady, a współpracuje także z Hanią Rani. W marcu ukazała się jej druga solowa płyta zatytułowana State of Matter. Kolejne spotkanie z wiolonczem listką i kompozytorką Dobrawą Czocher i jej kulturalnymi rekomendacjami już jutro w poranku o tej samej porze. Za 6 minut ósma francuski skrzypek i kompozytor Jean Ferry Rebel i fragment jego suity z 1724 roku w nagraniu zespołu Le Concernation pod dyrekcją Jordiego Savala.